Mówiłem po prostu... Okej. Okay. To, to jeszcze raz, mam na imię Dominik, jestem alkoholikiem, dziękuję za zaproszenie. Pyt. Powiem tylko tak pokrótce troszkę o tym pierwszym kroku i skąd ja się tu znalazłem i, i dlaczego moje doświadczenie jest takie, że no Jestem tym alkoholikiem i y, jestem nim również dzisiaj, mimo że już nie piję od jakiegoś czasu, to, y, to, to ten alkoholizm jakby cały czas mi towarzyszy. Y, jestem chronicznym typem alkoholika, y, czyli y, tak naprawdę ta choroba y, u mnie zaczyna się wtedy, kiedy, kiedy, kiedy ten alkohol się w gruncie rzeczy kończy, nie? Y, Mam tą alergię na alkohol, nie potrafię pić jak inni ludzie. Kiedy wypijam ten jeden kieliszek, to jest troszkę tak jak gra w rosyjską ruletkę. Nie wiem, czy, czy wrócę do domu na noc, czy... czy nie wiem, czy czy po prostu stanie się coś głupiego. No, no różne scenariusze były w tym i, piciorysie i e, jakby dzisiaj jestem wdzięczny Bogu tej wspólnocie e, i, i drugi sponsorowi, który przeprowadził mnie przez kroki i e, połączył mnie właśnie do, do tej siły wyższej, którą dzisiaj nazywam Bogiem i i ta obsesja została mi zabrana. Mówiąc też, że jestem chronicznym alkoholikiem, to, to mam na myśli to, że jakby mam, mam bardzo kiepską reakcję na, na trzeźwość. Nie za bardzo potrafię żyć bez alkoholu, bez czegoś, co... Co, co daje mi ulgę od wytchnienia od tego, tej wewnętrznej pustki, od tego jak, bólu, który mi towarzyszył, y, od tego ciągłego skupiania się na sobie, lęków, y, y, od tego, że, że nie jest po mojemu, y, od tego, że nie jestem w tym miejscu, w którym bym chciał. Kurczę, nie wiem, czy mnie słychać teraz. Okej. Okay. Przepraszam, bo pierwszy raz w ogóle na Discordzie jestem, jakby wypowiadam się, także nie wiem do końca, jak to funkcjonuje, ale chyba mnie słychać. Okej, okay, super, dzięki. I to, że nie mogę wytrzymać jakby y, sam ze sobą, nie to poczucie takie y, bycia niekomfortowym we własnej skórze, niekomfortowym, z, y, niekomfortowo czuję się z innymi ludźmi, y, inni ludzie mnie denerwują, bo, y, bo po prostu mają, y, nie wiem, y, lepiej, gorzej porównuje się to wszystko składa się na to, że, że bardzo ciężko mi wytrzymać tą rzeczywistość I, i pamiętam, że gdy pierwszy raz sięgnąłem po ten kieliszek, miałem może około 12-13 lat i to też te okoliczności były takie takie właśnie pokazujące tą u mnie chorobę, że Byłem wtedy ze starszymi kuzynami i oni mi bardzo imponowali. I, I pijąc po raz pierwszy tą wódkę, ja od razu urwał mi się film. To znaczy piłem do momentu, w którym urwał mi się film. Nie, nie przerywałem tego pierwszego kieliszka, nie napiłem się i nie, nie poszedłem do domu, tylko piłem po prostu już od razu mocno. i i mi się to bardzo spodobało bo dostałem tą ulgę yy, dostałem to co mój sponsor mówi w tej butelce było te ileś tam godzin kursu tańca yy, jak rozmawiać z dziewczynami yy, jak czuć się dobrze sam ze sobą jak, yy, jak być zabawnym yy, itp. itd. Nie? i i tak się właśnie stało, tak się stało, że y, poczułem się dobrze i, y, i mogłem być swobodny z innymi ludźmi, nie? Y, I później, y, pomimo tego, że nie od razu wpadłem w jakiś ciąg, nie, to, to nie, nie, nie poszło za tym, ale, ale już szukałem tego alkoholu, już y, na tych spotkaniach z, z, z rodzinnych, czy gdzieś jak byłem, no, to tak naprawdę już teraz z perspektywy czasu wiem, że, że czekałem na ten moment, kiedy, kiedy wypijemy piwo albo, albo coś, że coś takiego, że no, że sprawi, że będzie ok, nie, że poczuję się ok w końcu. To, co doktor Silkworth pisze w opinii lekarza, nie, Do, doznam tej ulgi. Co jak innym uchodzi bezkarnie, nie, i i tu też podaję ostatnio ten przykład yy, mojego sąsiada, który mi też pokazał, yy, który mi też pokazał bardzo fajnie to, yy, jak ja się bardzo różnię od innych ludzi. Yy, właśnie w tym aspekcie, że ja jestem alkoholikiem i, yy, i powiem tylko właśnie tą historię, jak mój sąsiad przyszedł do mnie i oglądaliśmy mecz i i on pił drinka przez 90 minut i go nie dopił nawet. I poszedł normalnie do domu. I to było niesamowite zaskoczenie dla mnie, bo, bo z mojego doświadczenia pamiętam mecze, w których ja zaczynałem od drinka i, i często ten mecz jakby... Nie wytrzymywałem tych 90 minut, y, tylko czekałem, aż kiedy będzie następny, następny. Wszyscy za wolno pili i y, i y, y, y, y nie kończyło się na meczu, nie szedłem do domu, tylko y, tylko była jakaś totalna masakra i tak jak mówiłem wcześniej, no nie wiedziałem, co będzie dalej, nie? Y, no i y, jakby przekroczyłem tą, tą linię y, magiczną. Myślę, że z tym pierwszym kieliszkiem swoim już y, y, już ten alkoholizm był we mnie. I y, y, y, y tak pokrótce powiem tylko, że y, jakby do, do, tych, do czasu, aż do, przyszedłem do wspólnoty cały czas y, y, oczywiście piłem i cały czas szukałem różnych rzeczy, które Y, które by mogły spowodować y, to, to uczucie, które poczułem za pierwszym razem, nie? Yy, no jak wiadomo, no, alkoholizm alkoholiz jest, jest chorobą progresywną i, i za każdym razem jest coraz gorzej, choć na początku jeszcze te, te uczucia się dało utrzymać, ten taki yy, w cudzysłowie jakąś kontrolę, to, to później już, y, to ja byłem kontrolowany, nie? <śmiech> to nie ja decydowałem o tym, czy się napiję, czy nie, tylko alkohol o tym decydował. Yy, stałem się bezsilny wobec tego yy, i przestałem kierować swoim życiem, nie? W tym, Tak jak jest to w tym pierwszym kroku. I, yy, i jakby przychodząc do wspólnoty i mając sponsora, yy, zobaczyłem właśnie, że, znaczy no, sponsor pokazał mi to, jak ważny jest ten pierwszy krok, ale pójście za tym dalej, co się wiąże z tym, że, że ja jestem alkoholikiem, nie? Że ja dzisiaj jestem alkoholikiem i że nie kieruję swoim życiem. Jakby drugi, klo, drugi krok wychodzi z tego pierwszego u mnie, że no jeśli nie kieruję, no to kto kieruje, nie? Wcześniej kierował tym moim życiem alkohol bardzo często moim życiem kierował <kwie> strach i to fajnie taki speaker kiedyś powiedział, że łatwo to sobie można było wyobrazić w ten sposób, że rano się budzi i, i podjeżdża samochód, a za kierownicą jest właśnie strach i ja siadam na miejscu pasażera i cały dzień jestem prowadzony przez ten strach a jak jestem w strachu, to, to popełniam też bardzo dużo, dużo błędów. Nie? Zatem jeśli no, nie, nie kierowałem tym życiem, to warto by było znaleźć tą siłę większą ode mnie samego, która mi pomoże rozwiązać ten mój problem. I na początku tym problemem był alkohol sam sobie, bo nie potrafiłem przestać pić. I tą siłą wyższą yy, była wspólnota Yy, anonimowych alkoholików, yy, później sponsor. Yy, a w trakcie dalszej realizacji kroków yy, nawiązałem tą relację yy, z Bogiem. Był dzisiaj tak nazywam <śmum> swoją siłę wyszą, Bóg. Yy. I, I to był też długi dosyć proces, yy, aby jakby odkryć te wszystkie blokady, które mam w sobie, które mnie blokowały przed drugim człowiekiem, przed właśnie tą siłą wyższą, bo przyszedłem do wspólnoty naprawdę z wieloma uprzedzeniami, yy, zwłaszcza do Boga, yy, bo, bo wydawało mi się, że, że go nie ma lub mnie opuścił yy, lub że... Na pewno nie chcę mnie takiego, bo, yy, bo narobiłem tyle syfów w życiu. Yy, a on jest przecież karzący, bo takiego Boga znałem. Więc po co mi taki Bóg? Yy, i, I przyszedłem tu mocno yy, mocno nastawiony. Yy, bojowo na, na, na, na w ogóle słowo Bóg. Jak słyszałem, to, to mnie to bardzo drażniło, nie. Yy, i y, byłem skłonny uwierzyć, ponieważ jakby nie, nie miałem żadnego wyboru. Y, powiedziano mi, że mam klękać, y, więc ja zacząłem to robić, bo, bo nie chciałem już pić. Y, byłem bezsilny, a, a widziałem ludzi, którzy, y, którzy całkiem nieźle sobie radzili w życiu. Y, y, Niektórzy z nich byli pogodni, niektórzy szczęśliwi, co mnie strasznie denerwowało na początku, yy, bo jak można być szczęśliwym yy, w tym życiu, skoro jest tak fatalnie. Yy, I ja zapragnąłem po prostu tak w skrócie tego, czego, czego, co oni mają. Nie? Yy, i, I zauważyłem też, że większość z nich jeśli nie wszyscy, no, no żyję jakby tym programem 12 kroków. Yy, yy, na co dzień pomaga innym i, i dlatego też yy, sam poprosiłem o to, żeby, żeby sponsor mnie przeprowadził przez kroki. Yy, w trzecim kroku miałem podjąć. Yy, yy, w trzecim kroku miałem podjąć yy, decyzję, że powierzam te swoje myśli. Swoy, to swoje życie, swoje działania, opinie, wyobrażenia na temat innych, na swój temat, pod opiekę tej siły większej ode mnie samego, nie? I w tym kroku trzecim jest, jest modlitwa, którą odmawiam od bardzo dawna i tam jest takie zdanie, Boże uwolnij mnie z więzienia z mojego ja, nie? Ja naprawdę w tym nieleczonym alkoholizmie jestem w, jestem w strasznym więzieniu, yy, nie będąc w więzieniu w ogóle, yy, bo to, co jest istotą jakby tego mojego problemu, o czym zaraz powiem też w czwartym kroku, yy, to ciągłe skupianie się na sobie, yy, ten, ta masa lęków, które mi towarzyszą, yy, to powoduje, że jestem zupełnie odgrodzony od, od rzeczywistości, od tego, zakrzywiony na tą rzeczywistość. Nie widzę jej takiej, jaka, jaka ona jest. Ciągle jestem w swojej głowie yy, i najchętniej bym problemy przemyśliwał, yy, rozkminiał, przegadał, yy, skupiał się na sobie. Yy, a tutaj mam podjąć decyzję, że to Bóg ma mi tu Yy, pomóc nie? Yy, mam powierzyć się pod jego opiekę całkowicie całkowicie oddać mu siebie i, i to on od tej pory ma być reżyserem yy, nie ja mam być reżyserem ponieważ, mm. <laughs> ponieważ wynika to z pierwszego kroku bo tak świetnie po, yy, wyreżyserowałem swoim życiem, że, no, że trafiłem do anonimowych alkoholików yy, czego bardzo nie chciałem nie, nie miałem tego w swoich najlepszych planach, żeby y, przyjść tutaj do wspólnoty y, jako bankrut finansowo, y, duchowy, y, psychiczny. Y, to nie był mój plan na moje życie, y, więc oddałem jakby to, to prowadzenie jemu i w tym trzecim kroku podjąłem decyzję, nie? Tyle, że sponsor zwrócił mi też uwagę na to, że za tą decyzją ma przyjść, yy, ma przyjść działanie. Krok trzeci to jest dopiero decyzja, a, yy, a to, że ja podejmę decyzję, na przykład, że jutro na śniadanie zjem jajecznicę, nie znaczy to, że ja jutro to zrobię. Nie. Ja mam podjąć działanie, które za tym idzie. I tym działaniem jest, jest reszta kroków, a, a w gruncie rzeczy zaraz po tym mam zacząć inwenturę swoją, czwartego kroku. I tutaj ja pisałem ten czwarty krok, robiłem program trzy razy z trzema różnymi sponsorami. Tak po prostu wyszło nie dlatego, że z którymś skończyła się współpraca, tylko po prostu bardziej z racji geograficznych robiłem to trzy razy i, i dopiero ten ostatni raz jakby zrobiłem tak, jak jest to napisane w Wielkiej Księdze. Pierwszy raz to było takie spisanie swoich przewinień. Miałem chyba ponad 40 stron na 4 tego, co ja zawaliłem i to było coś, co to jakby zrzuciłem na swojego sponsora taka spowiedź, nie? Poczułem się trochę lepiej, jakkolwiek nie zobaczyłem za, za wiele, o co chodziło w tym czwartym kroku, nie? Ktoś chyba ma włączony mikrofon. I, i drugi raz był bardzo podobny, jakkolwiek, no, Przejdę tutaj do tego najważniejszego, do tego, tak jak jest to napisane w Wielkiej Księdze. Dostałem tabelki czwartego kroku, gdzie miałem wypisać ludzi, instytucji, instytucje, zasady, do których trzymam urazę. Powiem tylko, że no, trochę tego było. Jestem alkoholikiem. Nie wiem, czy inni tak mają, czy nie. Chociaż słyszałem też, że niektórzy się tak mówią. Byłem manufakturą uraz po prostu. Produkowałem je na poczekaniu. Praktycznie otworzyłbym swój telefon i mógłbym sprawdzić listę kontaktów i, i wtedy i, i wpisać wszystkich tam na, na tą listę czwartego kroku, bo bo do każdego miałem urazy. Nie? I miałem napisać y, przyczynę tej urazy, dlaczego byłem taki y, y, y, jakby zły na, na te osoby, nie? Y, y, I tutaj też y, w tym czwartym kroku wyszło to, że tak naprawdę robiłem inwenturę innych ludzi, nie? Co jest jakby naturalne, bo y, robiłem inwenturę y, swoich rodziców, robiłem czego oni nie zrobili, nie, albo co zrobili, nie tak, yy, najbliższych, no, no, robiłem inwenturę tego, co ktoś yy, jakby yy, mi zrobił, nie, jak zawalił yy, i często były to wymyślone rzeczy przeze mnie. Yy, w trzeciej rubryce miałem zobaczyć, czego to dotyka we mnie, nie? Między innymi tam finansów, moich ambicji, czy było po mojemu, duma, już nie pamiętam dokładnie, jakkolwiek, jakkolwiek no zawsze gdzieś w tej urazie widziałem te, te rzeczy, które. które które mnie dotknęły jakby w, tym, w tej, tej urazie. Nie? I e, robiąc, już robiąc tą tabelkę, sponsor kazał mi przemodlić e, e, wszystkie te osoby modlitwą z 68. strony: e, jakby przyjąć ten inny punkt widzenia, e, że być może ci ludzie, którzy mnie skrzywdzili, również byli chorzy żeby mógł pokazać, poprosić Boga, aby mógł pokazać im taką samą tolerancję, współczucie i miłość, jaką mógłbym okazać choremu przyjacielowi. I jakby też zobaczyłem w tym, w tym czwartym kroku, nawet pisząc to, że, że te po prostu urazy były kosmiczne, z kosmosu. Hmm. Czy słuchasz mnie? Okay. Dobrze. <gry> hmm. I te, ta druga rubryka właśnie, gdzie, gdzie ci ludzie jakby zawinili, yy, gdzie mi się tak wydawało, yy, to były symptomy choroby tych ludzi między innymi. Nie? To, że yy, moi rodzice naprawdę zrobili świetną robotę, yy, tak jak mogli najlepiej. Yy, to, że ja widziałem tylko ten skrawek jakby tej rzeczywistości, nie? ten najgorszy zazwyczaj. Co nie było prawdą, byłem zakrzywiony na tą rzeczywistość. Też zobaczyłem, że jeśli ja mam urazę, powinienem zapytać sam siebie samego, co ja Ci zrobiłem, że Cię tak bardzo nienawidzę. I bardzo często w tej urazie okazuje się, że to ja byłem nieuczciwy, że nie byłem dobrym synem na przykład, że okradałem swoich rodziców. Choć wydawało mi się, że pożyczałem, że byłem samolubny, skoncentrowany na sobie, chórzliwy, że bałem się. I zobaczyłem też, że jeśli ktoś zrobił właśnie coś takiego w tej drugiej rubryce, nie, która dotyczyła tej osoby, że być może oni też kierowali, jeśli popełniali te błędy, oni mogli się kierować lękiem na przykład. Jeśli ktoś mnie okłamał, no jest duża szansa na to, że okłamał mnie dlatego, bo się bał. Bo znam z mojego doświadczenia, że jeśli ja kłamię, to zazwyczaj się boję. Boję się tego, co ktoś o mnie pomyśli, czy jestem wystarczająco dobry, yy, że się dowiedzą. Nie wiem czego dokładnie, ale że się dowiedzą. Yy, I tak jakby to ta część uraz wyglądała w ten sposób właśnie, że, że powiedziałem o tym sponsorowi, przemodliłem, ta modlitwa, część była bardzo ważna dla mnie też i też to jest w Wielkiej Księdze napisane, że no, chciałem się pozbyć tych uraz. nie cytuję tutaj, bo, bo, nie, bo nie chcę cytować, ale główny sens, że chciałem się pozbyć tak samo tych urazów, jak musimy się ich pozbyć, tak samo jak alkoholu i w jaki sposób ja mogę to zrobić. No, ja niestety nie mogę powiedzieć sobie: Kurczę, nie, bę nie będę miał już tej urazy. Yy, albo: Dobra, nie będę już robił uraz. Nie mam takiej siły. Potrzebuję siły większej ode mnie samego, która mi pomoże i mam poprosić o pomoc Boga, właśnie tą, przede wszystkim tą modlitwą z 68 strony, yy, bo sam sobie nie dam rady. A jak jest, to też taka obietnica. Um, no te urazy mogą mnie zabić. Nie? I jest bardzo duża szansa na to, że one mnie zabiją. I dostałem też tabelkę w tym czwartym kroku lęków. Tych lęków było bardzo dużo. Tak jak mówię, no ja, jestem typem depresyjnym, alkoholika również, lękowym. I, i, i tego było naprawdę dużo I, i w tych lękach też miałem wypisać lęki, a druga tabelka zapytać siebie, skąd je mamy czy nie zawiodło mnie poleganie na samym sobie nie? dlaczego mam ten lęk i większość tych lęków wynikała właśnie z kilku rzeczy tak naprawdę co ktoś o mnie pomyśli czy jestem wystarczająco dobry Y, czy jest ten Bóg tak naprawdę i On mi pomoże przejść przez to. Czy ja to sam ogarnę, nie? Czy, czy dam sobie radę? Y, co ogarnę, to nie wiem, ale cały czas poczucie, że czy ogarnę, nie? Czy, czy, czy dam radę? Y, i, I nawet robiąc to ze sponsorem, czytając mu te lęki, to to już padliśmy w taki śmiech dosyć, bo, bo ja zobaczyłem ten też ten schemat taki, nie, właśnie tego, czy ogarnę. to jest po prostu no, życie oparte na samowoli, nie, że, że to ja tym kieruję, nie, i będę tym kierował. I, i, i też, tak jak w, w w tabelce Uraz miałem przemodlić, to modlitwą ze strony 69 hmm, odnośnie lęku, którą używam do dzisiaj, czyli Boże, proszę Cię, usuń mój lęk i pokaż mi, kim Ty chciałbyś, abym się stał. Yy, I tam jest taka obietnica, że od razu uwalniamy się od lęku. Yy, może nie od razu uwolniłem się od wszystkich lęków, ale poczułem, że bardzo dużo ich odeszło. Yy, one później się zaczęły pojawiać, ale w, na tamten moment ich nie miałem. Yy, I jakby yy, dostałem również tabelkę relacji seksualnych. Yy, tak naprawdę tutaj chodziło bardziej o relacje. Yy, i, I tam jest taki, taka rubryka, yy, gdzie mam zapytać sam siebie jak powinienem się wówczas zachować w tej relacji I, i o dziwo ja wiedziałem jak pisząc to, wiedziałem jak się zachować i zazwyczaj było to przeciwieństwo tego co zrobiłem, nie? czyli czy byłem nieuczciwy czy byłem samolubny, egoistyczny czy nie powinienem wchodzić w taką relację tylko, że wiedziałem o tym, ale nie miałem siły, żeby inaczej się zachować. Yy, wtedy. Yy, I to też jakby jasno zobaczyłem, że no, brakowało tej siły większej do mnie samego i, i ta moja samowola znowu, znowu mnie zawiodła. Nie? Yy, i, I czwarty krok był takim bardzo yy, bardzo ważnym krokiem, którego no, bałem się w jakimś sensie, bo, bo krążą o nim różne opinie, jakkolwiek jest to bardzo prosty krok. Najtrudniejsze, co było w pisaniu czwartego kroku, było to myślenie o tym, że mam go pisać. Spędziłem masę godzin na, tym, na myśleniu o tym, że ja go mam pisać i, i sprzątałem szafy, których nie wiedziałem o istnieniu nawet. Robiłem wszystko, tylko nie to, nie? Dlaczego? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Być może choroba się broniła, nie, nie mam zielonego pojęcia, ale po prostu tak u mnie było, a wystarczyło po prostu paść na kolana, poprosić Boga o gotowość, o to, żeby mi pomógł przejść to, i wziąć cholerny długopis i zacząć pisać. I to było bardzo proste. Yy, też w tym czwartym kroku w urazach ja nie mam pisać historii yy, osób, że było piękne lato, i czasem padało, i ta osoba mnie bardzo skrzywdziła, i, <śmiech> i powinna się inaczej zachować. Tylko to mają, miały być takie bardzo jasne punkty, yy, fakty, gdzie, gdzie mam też unikać słów typu zawsze albo nigdy, yy, bo też tych słów, y, jakby mój mózg y, używa ich do tego, moja choroba, żeby właśnie się wybielić y, y, y, i zakrzywić tą rzeczywistość, nie? Yy, Okej, okay. chyba będę już powoli kończył, no, ale ja tylko powiedzieć jeszcze, że yy, że to jest Prosty krok, który jakby też sponsor powiedział mi o tym, że z krokiem czwartym są trzy problemy. Krok trzeci, krok drugi, krok pierwszy. I warto wrócić do tych wcześniejszych kroków, jeśli jest problem z czwartym krokiem, nie? Bo czy ja naprawdę jestem bezsilny i potrzebuję tej pomocy? Bo, bo sam siebie wiem... No nie wiem tego, ale prawdopodobnie bym nie, sam, sam oparty o własną samowolę bym nie napisał tego kroku, nie? Yy, I powiem tylko, że no, po już powiedzeniu, znaczy przeczytaniu tego czwartego kroku yy, i piąt, w piątym kroku miałem przeczytać yy, ze strony siedemdziesiątej chyba szóstej, Y, tam fra fragment, jeden kapit, y, posiedzieć z tym Bogiem przez godzinę, podziękować Mu, y, że lepiej Go poznałem z głębi serca. Y, nawet jeśli tego nie czułem, y, to to miałem zrobić. Y, spojrzeć na te pierwsze pięć kroków, czy niczego nie pominąłem. Y, szczególną uwagę zwracając na ten pierwszy krok, y, czy naprawdę jestem bezsilny y, i nie kieruję tym życiem. Yy, I tam do piątego kroku też są obietnice, i, i, i tak tylko powiem, że właśnie jedną z tych obietnic było to, że, że mogłem siedzieć sam w ciszy w pokoju, yy, co wcześniej było zupełnie niemożliwe, bo non stop musiało się coś dziać. Musiała być, nie wiem, musiałem czegoś słuchać, musiałem coś robić. Yy, bo jak pojawiała się cisza na zewnątrz, to w mojej głowie był chaos, nie? Tak jak to ktoś kiedyś porównał do, do stadionu Legii, że to była żyleta po prostu, nie? W mojej głowie była żyleta, a dzisiaj, dzisiaj to jest takie kibicowanie rodzinne gdzieś daleko, nie? W tle. I, i chyba tyle z mojej strony. Jeszcze raz dzięki za zaproszenie i i jestem otwarty na pytania. Dzięki.